ograniczyli Boga w swojej mentalności ludzie, którzy ograniczyli Boga w swojej mentalności myślą o Bogu jako o osobie, która broni nas ale w taki sposób bardzo humanistyczny taki bardzo humanitarny sposób i nie rozumieją, że Bóg kiedy broni, to broni Rozumiecie? Bóg, kiedy Cię broni, to On Cię broni. On Cię naprawdę broni. On Cię naprawdę broni. On, żeby żebyś dobrze to zrozumiał, On jest Panem wszystkiego. Amen? On jest Panem wszystkiego. I kiedy Ty się z Nim jednoczysz, to jesteś jak Bóg z wyjątkiem łóżka. Jesteś zjednoczony z Nim. I kiedy On broni cię to tak, jakby bronił siebie. I kiedy On Ciebie chroni, tak jakby siebie chronił. Rozumiesz o czym mówi? To tak wygląda. I On, kiedy Ty stoisz przed Nim i przeciwko Tobie jest cokolwiek, to On te cokolwiek usuwa i to czasem usuwa z wielkim grzmotem. Ja nigdy się nie modlę o to. Nigdy się nie modlę o to, żeby Bóg skrzywdził kogokolwiek, kto jest przeciwko Mnie. Wiecie, czemu ja się o to nie modlę? Dlatego, że to nie jest serce Boga, żeby tak się modlić. Ale On powiedział "Posta do mnie należy. Co to znaczy? No, Powiedział, dziecko moje, nie zawracaj sobie głowy wrogami swoimi. Dlatego ja mogę mówić dobrze o wrogach moich. Ja mogę ich błogosławić. Ja mogę ich błogosławić. I robię to z czystego serca. Z drugiej strony ja wiem, moje poznanie na dzisiaj sięga do tego momentu, że ja nie interesując się w ogóle moimi wrogami, tak? Oddaję zainteresowanie Bogu moimi wrogami. I Bóg zaczyna mnie bronić. On zaczyna mnie bronić. Gdy mój przyjaciel taki Kiedyś w świecie miał firmę budowlaną i on się nie powypłacał Nie powypłacał się e, w tej firmie, będę mówił przez ten mikrofon, więc ten zdejmę. Ludziom różnych Firma mu się zawaliła i on nie zapłacił Potem się zawrócił. No to już tym bardziej nie robił żadnych szwindli, a więc w ogóle nie miał z czego zwrócić tym ludziom pieniędzy I Jeden z ludzi, którzy który powinien te pieniądze. I on to przyniósł Bogu, ten chłopak. Ja go znam bardzo dobrze, on już szczery przed Bogiem, jest szczery przed Bogiem. I on powiedział, może, ja nie mam. Jak będę miał, ja zapłacę. Teraz ty mi dajesz pracę. Ja już nie kręcę. Ja już nie robię oszustw na przetargach. Ja nie daję łapówek. W tej chwili tylko pracę mam od ciebie, Boże. I on dostawał tą pracę, ale wciąż nie miał pieniędzy nadal, aby spłacić tych wszystkich swoich dłużników. I on powiedział, ja nie mam pieniędzy. Nie mam po prostu tych pieniędzy, nie mam też, co sprzedać, żeby wam dać. Nawróciłem się do Boga, im świadectwo. I wiecie, wyobraźcie sobie wszyscy ci dłużnicy zostawili, oprócz jednego. Ten jeden, on nie mieszka tutaj w Warszawie, mieszkał kawał, kawał yy, drogi stąd. I on powiedział, mówi, ja się na to nie zgodzę, ja przyjadę do tej Warszawy i ja te pieniądze sobie odbiorę. I rozmawiał z takim innym dłużnikiem tego chłopaka i mówi do niego przez telefon tak, jadę do tej Warszawy jutro. I mówi, będę wyrywał... Jak nie będzie miał pieniędzy dla mnie To będę wyrywał kartki z tej Jego Biblii Będę go karmił Rozumiesz? Wpadł pod pociąg Po drodze Nie na go Wiecie, że on go nie ma Bo ten mój przyjaciel, kurczę, to szczery człowiek przed Bóg Zrozumcie serce Ojca Zrozumcie serce ojca. Kiedyś jak Wiktor był młodszy, to narozrabiał coś na osiedlu, a tam narozrabiał, napisali coś na śmietniku na kolesi takich starszych o parę lat od siebie. ci kolesie koniecznie chcieli go zlać i jego kolegę Mateusza. Ten Wiktor był w domu i ci kolesie przyszli do nas do domu i otworzyła im drzwi moja żona. Wiktor nam nie powiedział, że on potrzebuje od nas pomocy. Ale wiecie, nas my w życiu widzieliśmy różne rzeczy. Jak oni przyszli przed dom, i spotkali moją żonę, jest prawdziwa Izraelitka, w której nie ma fałszu. Powiedziała im, A panowie, w jakiej sprawie? Bo my z Wiktorem chcieliśmy porozmawiać. Agata powiedziała, ale panowie, możecie tylko ze mną porozmawiać, jak chcecie o czymś porozmawiać. I tak jest dokładnie z każdym twoim wrogiem. Jeżeli ty stoisz prawidłowo przed Bogiem, rozumiesz. To z Twoimi wrogami rozmawia Pan. Rozumiesz? Z Twoimi wrogami rozmawia Pan. Religia wybaczyła ten system. Wiecie co? Religia mówi, żyj jakkolwiek, a Pan będzie się rozprawiał z wrogami Twoimi. Nie. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Bóg jest wielkim dżentelmenem. On, jak coś mówi, to trzyma się tego jak gordy i chcę, żebyś ty też się tego trzymał. I To jest prawidłowe i to jest normalne. Rozumiesz? Bo to jest najlepsze. Dlatego ja oddałem swoich wrogów mojemu Bogu. Haleluja! Były na mnie wyroki śmierci. Rozumiecie, najścia, podstępne. Chcieli mnie porwać, robić różne rzeczy. Nigdy nie mogli do mnie dotrzeć. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Zawsze było coś takiego, jakby wokół mnie jakaś pańka wydlana była. Rozumiecie, jak pańka wydlana? Tutaj był w Warszawie człowiek, kto wydał na mnie wyrok śmierci. Taki przywódca wielki. I kiedy po nawróceniu możecie wiedzieć do więzienia, nim się do Boga, mówię, ojcze, jak mam teraz się bronić? Przecież ja już nikogo nie piję. Ja się nie bronię sam, ojcze. A Bóg nie mówił, że ja, będę bronił. Dobrze, ojcze, tylko ja to przyjmowałem intelektualnie jeszcze wtedy. I któregoś dnia otwierają drzwi i mówią, Ceroński, idziesz na taki, na taki pawilon, tam adwokat do Ciebie przyjechał, czy ktoś z policji. Wtedy był taki moment, że do mnie przyjeżdżali po parę razy w tygodniu, albo Centralny Biuro Zbrycia, albo ktoś inny, i tam brali na takie przesłuchanie. I poszedłem na ten pawilon i tam była taka klatka. No nie wiem, co to było powiedzmy 2 metry na 2 metry takie coś, taką siatką ogrodzone i tak się czekało przy tych wejściach do Bukoni i oni wtedy z tej klatki otwierali i wpuszczali. Ja na tej klatce siedziałem na porządku sam i patrzę prowadzą gościa do tej klatki patrzę się na tego gościa to jest ten, co na mnie wyrócił. to jest ten, co chciał mi porwać e, co przysłał ludzi, żeby porwali mnie z domu, to jest ten, co porywał moich ludzi, czyli biłka, towar i tak dalej ten przywódcy ja tak siedzę i mówię tak, no taki był dosyć duży, ale ja też zważyłem tak, powiedzmy, koło, no, koło tych dziewięćdziesiąt parę kilometrów no normalnie po ludzku, normalnie po ludzku i w ogóle mogę coś z nim zrobić. Ja wiem, że to no, mogę. No na pewno nie byłoby łatwo, ale generalnie byłbym w stanie się tam obronić, a też prawdopodobnie jemu zrobić krzywdę. Rozumiesz? Znam siebie. Ale ja jestem człowiekiem wierzącym. Człowiek wierzący, tak? To słuchaj tego, co mówi Bóg. I Bóg mówi, oddaj to mi, oddałem mu. Wszystko mu oddawałem. Siedziałem na łóżku, oddawałem mu wszystko. Oddawałem mu prokuraturę apelacyjną na, na Krakowskim Przedmieściu, centralne. Tak biuro śledcze, wszystko mu oddawałem. Oddałem mu też to. Ja tam siedzę, już mu wszystko oddałem, a tak się rdzę, żeby coś zrobić, rozumiesz? Bo nie wiem, co za chwilę będzie. Za chwilę będzie staję jakiś, rozumiesz? Jeszcze raz mówię, pomieszczenie dwa na dwa. Siedzę, on wchodzi, Patrzy na mnie, ja patrzę na niego. Kilka miesięcy temu krzyczał mi wprost do twarzy, że jeżeli nie zapłacę 10 tysięcy dolarów, rozumiesz, to mnie zabije. W tej chwili on stoi, i się patrzy na mnie, ja się patrzę na niego. A do tyto mówi, no i co? mówię, o boże. Rozumiesz o to chodzi? Ja nie wiem dokładnie do końca o co chodzi. Albo facet dostał jakiejś amnezji. Rozumiesz? Robię też założenie, że byłem niewidzialny. Robię różne założenia. Wiem jedno! On mnie obronił. Bóg Cię obroni. Bóg Cię obroni. Bóg, cię Bóg, cię Bóg, cię Bóg cię Rozumiesz? Nawet jeżeli będziesz miał ginąć jako męczennik. Ja nie wiem, gdzie Cię nogi poniosą, co Ty tam w życiu będziesz robił. Bo te prosperity, które jak głoszysz, to ono też jest takie, że można zginąć jako męczennik. To takie też jest prosperity. Tak, możesz mieć miliony, Możesz być szczęśliwy, rozumiesz? Ale jak ci wpadnie do głowy jechać, głosić do Hondurasu, czy gdzieś tam indziej, rozumiesz, do Kambodży, to licz się z tym, że ci tam Takie prosperity. Ale gwarantuję ci, że nawet tam będziecie cię bronił. Rozumiesz? Ja nie wiem, jak to było możliwe, że ludzie byli wieszani na krzyżach, chrześcijanie, przybijali do krzyży byli i śpiewali piosenki, czujesz klimat? Ci, którzy nie byli chrześcijanami, wili się w burach! A chłopaki i dziewczyny wisieli, ci im podpalali na dole te krzyże, a oni śpiewali psalmy. Ja nie wiem, jak się śpiewa psalm w takim miejscu. Wiem jedno. Oni to mogli zrobić. Wiesz czemu? Bo Bóg był z nimi. Bóg był z nimi. On był z nimi. Przez cały czas chronił ich, bronił i prowadził. Mówił, dziecko, jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Słyszałem takie świadectwo, jak w czasie wojny Rozumiesz? Była ojciec, matka i dwoje dzieci I wykopali im dół I oni siedzieli w tym dole Kazali im kopać, oni kopali, kopali przez cały dzień kazali im wejść do tego domu I stali z karabinami I mówili do niego, on był w ogóle pasterzem jakimś, jakiś pastorek czy kimś I mówili do nich, jeżeli się nie wyprzecie Jezusa, to was zastrzelimy I ten ojciec był bliski tego, żeby się wyprzeć Jezusa Rozumiesz? Ale żona spojrzała na niego i mówi: Zamknij się. Mówi: Nigdy cię nie przeciwstawiała, ale teraz się zamknij. I mówi, powiedziała do tej swoich dzieci: Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę i będziemy z ojcem. Jeszcze chwilę. I oni tam stali w tym dole. I wiecie, co się stało? Ich nie zabili. Oni odeszli od nich. Oni odeszli od nich. Dzisiaj pewnie ci ludzie są u pana, ze względu na starość, już odeszli. Ale odeszli w chwale. Bóg jest z tobą i chroni cię przed twoimi wrogami. Jeżeli będziesz prawidłowo przed Nim stał, to mordy Twoich wrogów będą zamknięte, demoniczne siły będą stały z boku, będą się pienić na Ciebie, ale nie będą mogły Cię tknąć. Nie będą mogły Cię tknąć. Choroby nie będą mogły Cię tknąć. Nałoki nie będą mogły Cię tknąć. Rozłamy w małżeństwach, w relacjach nie będą mogły Cię tknąć. Rozumiesz? Bieda Cię nie tknie. Nie tknie Cię. Krzach Cię nie tknie. Nie tknie Cię. Będziesz mógł powiedzieć. Dzisiaj ładnie tak powiedziałeś. Ładnie. Jak to było? Weź to pustkę. Ale Jezus do No, no, no. no. Albo idziesz za Jezusem, albo yy, idziesz ze mną, albo wychodzisz i jest koniec. I być Ci <sum> Jakiś czas temu jeszcze, jeszcze chciał się modlić. I pamiętam, Ci modliliśmy, żeby, żeby, żeby było szczęście w tym związku i tak dalej. Ale gdzie poszła w drugą stronę, tak? To ją popędził. Wiesz o co tu chodzi? Opędził ją. A fajna była, bo to ją widział. Nie sobie. Ale Jezusa nie miała za Pana. Jak ktoś się je ma Jezusa za Pana, to ma za Pana szatana. Rozumieć? Nieważne, czy jest dobry, czy zły, czy miły, czy fajny i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Albo się ma za Pana Jezusa, albo się ma za Pana diabła. Taka jest bardzo prosta prawda. Rozumiesz? Nie ma innych obcy. Bóg, wejdzie Cię broni bronił, kostuł pionowo przed nim To nie znaczy, że nie możesz upaść, bo każdy upada. Ale chodzi o to, rozumiesz, że stoisz pionowo. W staniu pionowo mieszczą się też upadki. Rozumiesz? Mieszczą się upadki. Natomiast w staniu pionowo nie mieszczą się pewne rzeczy. Na przykład hipokryzja. Rozumiesz? Kompromisik. Takie, czy się nie mieści. Po prostu. Oszustwa. Po prostu. Gdzie oszukujesz siebie, oszukujesz Boga, i mówi, że. Jak czytać Bibel, zobaczcie jedną rzecz. Że Bóg w ogóle się nigdy, nigdy się nie czepiał grzechów. Pod tytułem, że ktoś upadł, że, że coś. Absolutnie. On zawsze mówił, chodź, podniosę cię. Chodź, kawal, podniosę cię. Podniosę cię. Ja nie raz upadałem. Potem leżałem, wie, Boże, tak mi przykro, wie, kurczę, znam Cię, ale leżę tutaj jak świnia w ogóle, zmił się nade mną, znowu coś się tam stało. Byliśmy teraz e, na, na, na, na, na, na takim odpoczynku, tam z żoną, dniu ostatniego dnia, tak i zrobiły przyjemność że popłakała przez mną, się przyssałem do niej, jak pijawka, człowiek, i siedziała i, po, i, i, i popłakała się. Nie chciałem, że nie miałem takiego zamiaru. Wiesz o co? Chodzi się przyczepić do mnie. Rozumiesz? Jesteśmy na wakacjach, yy, w ogóle mało tych naszych wakacji, że wziąłem się, teraz do niej przyczepiłem i... i, i, i, i, to. I się upłakałem wreszcie. No to... Ro, rozumiesz? To... Yy, on, natomiast co od razu jest? jest no, żal za to. No, nie chcę tego. No. Rozumiesz o co chodzi? No nie chcę takich rzeczy w swoim życiu. I Bóg to wie! I Bóg to wie i Bóg to honoruje, bo... Na krzyżu Kolgoty właśnie to się stało. On umarł za twoje i moje grzechy. Ale nie umarł za moją i twoją ścienę. Ściema to jest system demoniczny. To jest system. System cały, rozumiecie? Słuchajcie, siedzę sobie chyba wczoraj, czy przedwczoraj, przedczoraj wieczorem w, w, w, w, w, w internecie coś tam robię i taka myśl mi przyszła. Ilu ludzi jest... Ilu ludzi jest zdemonizowanych. I taki coś sobie wbiłem, bo w ogóle wiesz. Tak jak w kone wbiłem. Ilu ludzi jest do mnie. Coś takiego widzisz. Ja sobie sobie. Ilu ludzi jest demonizowanych. I słuchajcie, mignął mi obraz dwa razy w tym laptopie. I wiecie, co mi tam wyskoczyło? Mapa świata. A ja w ogóle wiesz, Rozumiesz? Nie odpowiedziało mi go na pytanie. I wbiła mi się mapa. W ogóle patrzę, mapa mi się wbiła, rozumiesz? Tak jakbym wbił hasło MAPA na przykład, albo, nie wiem, mapa samochodowa jakkolwiek, mapa mi wskoczyła. I patrzę, i siedzę, wiesz, o taka, rozumiesz? Zadałem takie pytanie i taką zadałem odpowiedź. Ilu ludzi jest zdemonizowanych? Rozumiesz? Jest e, ogrom demonicznych sił, które doprowadzają do tego, że wszystko w nas jest powypaczane. Są powypaczane całe toki myślowe. I moje marzenie jest takie, żeby powstawali ludzie, którzy będą mieli proste toki myślowe. Bo prości ludzie mogą stać prosto przed Bogiem i wtedy Bóg rozprawia się ich wrogami. Po prostu. Dlatego musimy wymieniać nasze dyski. Musimy wymieniać w nas to wszystko. Kochani, będziemy. E, chciałem, żebyśmy zobaczyli dzisiaj jedną ważną rzecz. Uważam, która będzie... W ogóle chciałbym omówić e... trochę na najbliższych spotkaniach o... o czymś takim, co się nazywa charakter. Charakter to jest ciekawa sprawa. Ale znalazłem troszkę w Biblii na temat charakteru i to są zawsze rzeczy kulminacyjne. O. E... Ostatnio wam mówiłem, w jaki sposób bez zupełnego poddania się Bogu a korzystanie jedynie z namaszczenia, które przychodzi do naszego życia jesteśmy w stanie wpaść w poważne tarapaty. w ogóle jak się rozejrzycie po Warszawie rozejrzycie się po tych klimatach różnych kościołów, nawet tylko tutaj, ja nie mówię po Polsce nawet tylko po Warszawie, zobaczcie pewne rzeczy że hmm, ja, ja nie mówię o tych ruchach u, u, uśpionych zupełnie bo o tym w ogóle nie mówię ale mówię o ruchach charyzmatycznych o tych realnie Charyzmatycznej, Chcę, żebyście zobaczyli jedną, jedną rzecz, że e, nawet jeżeli są różnego rodzaju manifestacje, w ogóle dla mnie dziwne jest, jak się nie manifestuje w ogóle Bóg. To jest w ogóle dla mnie dziwne. Okay. Ale jak się już manifestuje, to albo to jest słabe, albo to zaraz jest gaszone. Nie wiem, czy coś zauważyliście. to jest gaszone? Czemu to jest gaszone? To jest niepodsycone. Nawet ktoś wybuchnie. Nawet na pewien okres czasu coś wybucha w Warszawie. Na pewien okres czasu coś wybucha. Ale potem to gaśnie, Czemu? Ludzie są jakby bez konstrukcji jakiejś takiej wewnętrznej. Są jakby jacyś tacy wygięci. Nie mają jakby kręgosłupa Bożego. Nie mają Bożego kręgosłupa. Wiecie, jak wam dam przykład, na przykład Bożego kręgosłupa. Boży kręgosłup jest to coś takiego, że wszyscy od ciebie odejdą to i tak będziesz szerszy ludzi mu pańskich. Sam w solówkę. Ty. I zaraz, raptem patrzysz, a już jest konstrukcja zbudowana. Sam to robisz, tak? Sam. Sam idziesz i robić. Tworzysz, jakby cały czas. Ludzie, bardzo, bardzo potrzeba jest ludzi, którzy będą przez cały czas tworzyć i nigdy się nie wycofają. Ale nawet właśnie kiedy, kiedy widzę, że się przejawiają dary Boże, kiedy przejawia się namaszczenie, ale brak jest realnego charakteru Bożego w życiu ludzi, to, to szlak trafi. Szlak to trafi, słuchajcie. Zaraz się rzeczy rozwalają, zaraz nie ma jedności, zaraz nie ma e, jakby rzeczy nie są pchane do przodu. I zostają ludzie na tym, zostają na tym. I mówią tak, nasz Kościół zajmuje się tym, a nasz tym, a nasz się tym zajmuje. A my to jesteśmy, tak? Ja na to patrzę, mówię, ojej. Wiecie, ostatnio w internecie zobaczyłem taką sfotografowaną Kartkówkę z religii w szkole. I ta katechetka powiedziała tak, proszę wypisać tajemnice bolesne, tajemnice radosne i tajemnice chwalebne. Sprawdźcie coś. Okay, okay. to? Widzieliście yeah. yeah. Mistrzostwo Świata. I to dziecko w ogóle pisało tajemnice bolesne. Boli noga, boli ręka, boli głowa. <laughs> tajemnice radosne, proszę Ciebie. Yy, już nie pamiętam, co tam? Takie fajne rzeczy, co, się, co, co się, tam się tam dzieje. No, jest fajne chwalebne. Ej, chwali mnie mama, chwali mnie tata, chwali mnie brat. A na końcu napisało to dziecko, ale że są to tajemnice, to proszę dyskrecję. <głosy> <głosy> Ty! I ona jeden, jeden plus postawiła, zapytała, o Boże. jest taka powietna cała ale jak tak, so rozumiesz? No. O, co, co to w ogóle jest za, za rzecz? Co to, co to jest za, za, za histeryczna sprawa? To plus. Ciekawe za co plus, chyba za elokwencję tak naprawdę, tutaj, że, że, że rozpoznało e, głupotę całej sytuacji że ciebie i odpowiedział głupio głupoty jego. Chyba za to plus postawiłem, może trochę Biblii nie czytała. Zasadniczą wszędzie jest chaos jak, jakiś, jakiś zamyt, jakaś głupawka, jakaś jest. Głupawka. Bo diabeł chce, żebyśmy byli ogłupiani. Żebyśmy byli ogłupiałymi ludźmi. Żebyśmy nie mieli charakteru. Wiecie, charakter, takie greckie słowo charakteritikos, ono oznacza odróżniający. Charakter to jest z greki charakteritikos i oznacza odróżniający się. Czyli charakter to jest coś, co odróżnia cię od innego człowieka. To jest piętno, cecha, wizerunek, właściwość. Iż charakter jest to coś, co jest szczególne i zupełnie inne. To jest coś zupełnie innego. I teraz widzisz, e, od kiedy zamieszkał w Tobie Duch Święty, od kiedy zamieszkał w Tobie Bóg, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, kiedy On zamieszkał w Twoim Duchu, kiedy On zjednoczył się z Twoim Duchem, no to On tam e, wszedł z całym swoim charakterem. Jest, widzisz, w Twoim duchu jest coś zupełnie innego niż w Twojej duszy. Tam jest inny charakter. Ludzie, jak do mnie mówią, na przykład, że no, charakteru nie można zmienić. Wiesz, ja mówię, musisz się nauczyć, Charakter musisz zmienić. Twój charakter, stary charakter, to jest w ogóle rzecz do wymiany cała. Rozumiesz? Żadne Twoje przekonania, żadne Twoje przyzwyczajenia, żadne Twoje umiejętności i tak dalej, tak dalej, same w sobie nie są dzisiaj nic warte. W ogóle to nie jest nic wartościowego. Nic. Dlaczego? Dlatego, że w Twoim duchu jest nowy charakter. Nowy. Odróżniający, odróżniający się zupełnie od tego, jaki byłeś wcześniej. Wiecie, różne, różnego rodzaju nauczania mówią tak. Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. Ja wątpię, że Bóg kochał człowieka takim, jakim On jest. Wiecie, dlatego że jak Bóg by kochał człowieka takim, jakim on jest, bo to jest w ogóle kłamstwo. Wiesz, że to jest kłamstwo? To jest w ogóle kłamstwo. Bo jak on by kochał Cię takim, jakim jesteś, czyli przychodzisz do niego, na przykład, i on kocha Cię takim, jakim jesteś, to on by nie dbał o to, żeby Cię zmienić. Bo po to nie mógł Cię zmienić. Przecież Cię kocha takim, jakim jesteś. Chlaś kocha Cię z Twoim klaniem. I wiecie, ludzie tak głoszą. To jest nieprawda. Bóg Cię kocha, ale nie kocha Twojego klania. Bóg rozumie, że to chodzi. Bóg nie kocha grzesz, grzesznego życia swojego. On nie kocha. To jest nieprawda. Bóg, Bóg nie kocha, jaki jestem. Bóg cię nie ma widzi, jakim jest. Bóg cię kocha w Chrystusie. Ja o tym nieraz mówię. Miłość jest w Chrystusie. Wiesz czym jest miłość? W Chrystusie. W Chrystusie. W Chrystusie jest miłość. W Chrystusie. Czyli w ogóle możliwość bycia kochanym jest w Chrystusie. Poza Chrystusem nie ma nic. Jest jedna wielka matnia. Przestrzeń, nie wy... jakby tam nie ma nic. I to, co jest poza Chrystusem, jest nijakie. Tam nie ma. Bóg mnie kocha, tak? Bóg do mnie mówi, w ogóle Bóg do Ciebie nie mówi, nie słyszysz Boga, poza Chrystusem nie ma nic. Nic. Poza Chrystusem jest kipem. Nic nie ma poza Chrystusem. To może być ładnie uprane, to może ładnie wyglądać, to może być wykształcone, to może być utalentowane. Rozumiesz? Ja hartowałem przez te lata kiblami. Znaczy z sami Są różne sedesy. Jakie sobie ludzie sedesy zamawiają? Ludzie. Są sedesy droższą troszczą samochodów. Są takie sedesy, po prostu, że szok. Jakie mają sprzęty, ale to jest dalej kipy. Jaki on by nie był? Czy on będzie kosztował 10, 15 czy 25 tysięcy? Będzie służył do tego, żeby w niego robić kupę. Taki jest jego cel. On wygląda pięknie, są czarne, są czerwone. Poza muszle są w nich, rozumiesz? Deski są takie, że po prostu rozumiem. Ale to są dalej sedeski. Więc poza Chrystusem nie ma żadnego znaczenia co jest. Ja zawsze mówię, nie ma czegoś takiego jak chodzenie z Bogiem i przyjaźń ze światem. Amen. Wszystkich ludzi na świecie traktujemy jak potencjalnych pacjentów. Mamy ich co uratować. To nie są nasi koledzy, nie są nasze koleżanki, to nie są nasi przyjaciele. Ostatni jeden taki człowiek, przywódca, wierzący, odpowiedział, że ma przyjaciół wśród gejów. Ja mogę geja udawać. Rozumiesz? Ja mogę to zrobić. Ja umiem udawać różne rzeczy. Umiem udawać na przykład Polaga, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych 30 lat, i mówić z akcentem takim. Tak dalej. You don't umiem to robić. Umiem, umiem, jestem w stanie, jestem w stanie, wśród gejów być jak gej. Jestem w stanie to robić. Rozumiesz? Mam różne ciuchy w domu, mam spodnie różowe. Jestem w stanie przebrać się za geja i iść głosić gejom. Ale ja pójdę im głosić, a nie się z nimi psykać. Rozumiesz o czym mówię? I nie przytakiwać im na ich życie lewe. Bo to jest lewe być gejem. Rozumiesz? Jak się człowiek roci z Bożego Ducha, to w jego duchu następuje eksplozja Bożej Prawdy i już nie ma zgody na to, żeby być gejem. Ja miałem w swoim życiu jazdy homoseksualne. Jak przyszedłem do Jezusa, to mi się zmieniło. Więc się nikt nie przekona, że takie rzeczy się nie dzieją. Ja wierzę w cuda. Wierzę, że można wejść w środowisko gejów. Rozumiesz? Tak jak ja wśród Greków jestem jak grek, wśród gejów jestem jak gej. Ale to nie są moi przyjaciele, rozumiesz? To nie są moi kumple. To nie są ludzie, z którymi ja się przyjaźnię, z którymi chodzę na grilla. Ja mogę i z nimi na grilla, tylko po to, żeby ich do Jezusa przyprowadzać. Rozumiesz? Wszystko mamy robić w tym celu. Ale Ty jesteś innego gatunku. Jesteś Chrystusowcem. Masz odrodzonego ducha. Nie jesteś człowiekiem ze świata. Ty nie jesteś światem. Ty nie jesteś w świecie. Rozumiesz? Jakbyś to powiedzieć, nie. jesteś w świecie w tej sferze psychofizycznej. Chodzisz tu się kręcisz, tak? Ale ty jesteś jak bomba jądrowa Boża. Gdziekolwiek się pojawisz, tam dostawiasz Boże A nie, kuplowanie teraz. Kuplujemy czy teraz. Nie ma problemu. Przychodzi jest gej, przychodzi i nie ma problemu. Zostań z nami i dalej, to to jest mój, mój, moja żona i moja żona Rysiek jest to Tak samo, jak no, byłem złodziejem. Narodziłem się z Bożego Ducha, to pierwsza reakcja mojego Ducha była kradnę. Byłem ćpunem. Narodziłem się z Bożego Ducha, no nie, no ćwanie nie jest w porządku. Byłem z Bożeńcem. Nie, no przecież to nie jest w porządku. Wiesz, co to chodzi? No nie ma pata, że jak ktoś się narodzi z Bożego Ducha, że nie widzi rzeczy, no przepraszam. Może włączyć, a nie mówię, że nie upadnie. Jeden taki który się nawrócił kiedyś. Mówi tak, co wy myślicie? Że, mówi, że jak ja się nawróciłem, mówi to co? To od razu zawołałem, dajcie mi kobietę? Tak nie było. Tak nie było. Dalej miałem różne jazdy w głowie, tak? ale chodziłem z Bogiem. Szukałem Pana i On zaczął mnie zmieniać. Transseksualista nawrócił się, facet, który sobie głęb zmienił. Jak się nawrócił, to zmienił z powrotem. Rozumiesz? To są owoce nowego narodzenia. Tak jak zbierał kawał życia kasę, żeby stać się kobietą, tak i się nawrócił do Jezusa, tak zaczął zbierać kasę i stał się z powrotem facetem. Znowu z operacją porobił, bo, bo nie mógł żyć, rozumiesz? Po wewnętrzny człowiek mówił do niego ty nie jesteś Chrysia! Zrozumiał to, boją to, ale co trzeba, trzeba chcieć. Czyli trzeba zrozumieć, że charakter, który jest w Twoim duchu, on jest odmienny od tego, co jest w duszy Twoim. To jest odmienne. I nie trzeba próbować pogodzić tych rzeczy przyjaciele. Ja chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli, my nie kocimy rzeczy psychofizycznych z charakterem Boga w nas. My bierzemy za mordę naszą psychofizyczność i przyprowadzamy ją pod charakter Boży. I my mówimy, my chcemy mieć tak, jak Ty masz. Czyli nasza dusza ma być taka, jak w naszym duchu jest. I do tego dążymy. I w to przemy. Rozumiem, o to chodzi? I to znaczy prawidłowo chodzić przed Bogiem. I to to znaczy. To, to jest to właśnie. Stać pionowo przed Nim. Że ja idę w tą stronę. Tak upada na tej drodze, tak mylę się, ale co? Wstaje, biorę prysznic, krwi idę do przodu dalej. Amen? Amen. Nie leżymy, nie kliczymy, że coś nam nie wyszło. Nikomu nie wychodzi od razu. Nie ma takich ludzi przecież. Nie ma takich ludzi. Ale ludzie podejmują decyzje. Już małe dzieci podejmują decyzje. Sarcia teraz była nasza córka tutaj. U, u Julity i u Michała przez tydzień i my wiemy, że ona e, ona, ona na przykład nie, nie dzwoniła Czemu ona nie dzwoniła? To nie znaczy, że jej było łatwo, pierwszy raz była tydzień poza domem Było jej trudno, ale jakoś tam walkę sobie to trzyma. rozumiesz? Modliła się, szukała sobie Boga tak jak ona rozumie, tak jak wie, tak? My robimy to celowo, dajemy jej możliwości takie, tak? To jest, to jest duże ale ona nie próbowała dostosować, oczywiście miała upadki, że chce wracać, tak? ale ona zaczęła rozumieć to, co jest ważniejsze, na tyle, na ile potrafiła. My mamy tak samo, dlatego my dążymy do tego, aby charakter Boga, który jest w naszym duchu, przejawił się do naszej duszy. I my mamy prezentować w naszej duszy i ciele charakter Boga Najwyższego, dlatego jest napisane, Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. Rozumiesz? To jest żon. lepszy numer. Jest napisane Bądźcie doskonałymi, bo ja doskonały jestem. Jak to zrobić? Powiem wam, jak to zrobić. Powiem wam dzisiaj, jak to zrobić. Od tego zaczniemy. Ale żebyśmy to, żebyśmy mogli cokolwiek dalej robić z naszym charakterem, żebyśmy mogli przemieniać się na obraz Boga, to my przede wszystkim, co musimy widzieć, jaki jest Bóg. Chrześcijanie mają pogięty obraz Boga. Pogięty, wygięty jak pałóg. Tłumaczą, że taki Bóg. Jak ludzie mi czasami mówią, słuchajcie, co oni nam przeżywają, mówi to Bóg. jakby to nie Bóg, uspokój się. Jaki Bóg, bo to nie jest żadne przeżycie Boże, to Ty tam masz. Jak to, to nie przeżycie Boże? Nie, to euforia Twoja. Masz dusze, to no, euforyczny stan. Taki po prostu, euforię masz tam. Chemiczna regulacja uczuć. Po prostu. Rozumiesz? To nie tak. Chemiczna regulacja uczuć. Deficyty czasami, jakieś różne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ja dalej nie widzę w życiu tego człowieka. Co mi może powiedzieć człowiek, takie tak przeżycie? Takie wielkie przeżycie. Ja wierzę dalej siedzi przed Ciebie w ręczkowym? Skąd te przeżycie? Jakie to przeżycie? Co to przeżycie? Ludzie myślą, że Bóg to przychodzi, ucina tam serku gawędkę. Ja to nigdy Boga Wojewódki z Bogiem nie uczyłem. Nie wiem. On zawsze, jak... Im bliżej, jakby powiedziałam, im większe doświadczenie duchowe jest w moim życiu, tym większy ślad to na mnie zostawia. W ogóle na ślad, jaki zostawia. Rozumiecie? To zostawiam jakieś piętno. Bo charakter to jest piętno. Rozumiesz? Charakter to jest piętno, cecha, wizerunek, właściwość. To jest definicja charakteru. Piętno, cecha, wizerunek, właściwość. Czyli jeżeli charakter Boga dotyka Cię, to zostawia coś. Rozumiesz? zostawiam To nie jest takie coś, że ja spotkałem się z Bogiem i dalej sobie, rozumiesz, lecę yy, w swoje ja, To jest niemożliwe. W jakiej dziedzinie na przykład. O, że się spotkałem z Bogiem, prosicie, ale dalej chlam. Nie, nie spotkałem się z Bogiem. <laughs> Bóg mnie kocha w moim chlaniu. Bóg Cię bardzo kocha, jest mu Ciebie śmiertelnie szkoda, że chlaki. On nie chce tego, On nie chce tego. I On chce Ci pokazać, w jaki sposób możesz zastosować Jego moc, abyś już więcej nie musiał się upijać, abyś mógł wstać jutro rano trzeźwy i powiedzi, czy, czy, czy, czy jak, jakimkolwiek tam stanie, nawet jeszcze możesz mieć ze dwa promili alkoholu, ale w tej trzeźwie swojej decyzji, tak? Ja nieraz powtarzam to świadectwo faceta, który zagrał w pasji. To jest Polak, jeden z, jeden z... Polak zagrał w pasji Mela Gibsona, taki gość z takim krzywym nosem. On gra jednego z rzymskich żołnierzy. I on opowiada swoją historię. To był Menel. Taki Menel, który we Włoszech mieszkał, Bo wyjechał do Włoszech, żeby tam być Menelem. Tam łatwiej być Menelem niż u nas. Więc dzisiaj plejący leżał na ławce, w Polsce jego matka bieżąca cały czas -o, walczyła o niego przed Bogiem. NON STOP! NON STOP! Kobitka stała. I Jezus zmień mojego Syna i Jezus pociągnij go do siebie i On wpał na ławce On wpał na ławce człowieku i On mówi tak budzę się, otwieram oczy jakieś inne jest wszystko mówi o Boże, powiedziałem <laughs> oddał życie Jezusowi oddał życie Jezusowi On mówi tego dnia szedłem i modliłem się. po prostu modliłem się Mówiłem do moda, myślę, czyli patrzę, a tam jest taki y, duży big bon i że jest nabór do filmu Mella Gibsona. I ja tam poszedłem i tam była taka długa kolejka, ja stałem w tej kolejce i się modliłem. I odrzucali, odrzucali, a mnie przyjęli. Ty. On to opowiadał i w, w programie, rozmowy w toku. mówi, jak mówiła, się nawrócił, stał się innym człowiekiem. Stał się innym człowiekiem. Coś się wydarzyło. Jego życie się zmieniło. Rozumiesz? Coś się wydarzyło. Ten charakter Bory zaczął wpływać na Niego. Jakieś piętno zostało na Nim wyciśnięte. I za każdym razem potem, kiedy Ty spotykasz się z Bożą obecnością, to spotykasz się z Bożym charakterem. Spotykając się z Bogiem, spotykasz się z Jego charakterem, bo Bóg to jest charakter Jego. On jest, jest, zintegrowany, złączony. Bóg jest taki, jak jego charakter, a charakter Boży jest taki jak Bóg. To jest jednolite. I my musimy przede wszystkim, wersja, przede wszystkim podstawa sprawa, wiedzieć, jaki Bóg jest. Nie może mieć wygiętego obrazu Boga. Nie może mieć wygiętego obrazu Boga. I chcę wam, żebyśmy powiedzieć, jaki jest Bóg. Wiecie, w różnych wieku jesteście, jeżeli chodzi o chodzenie z Bogiem Ale to co, to, co powiem Ci teraz, jest moim osobistym doświadczeniem z poznaniem Boga Ja innego Boga nie znam Po prostu nie znam innego Boga I moje życie to jest życie właśnie z tym Bogiem, którego charakter poznałem W taki sposób Ci z Was, którzy chcecie, tutaj możecie zapisywać takie miejsca w Biblii, gdzie to jest napisane. Jeremiasz 9, 23, 24. Jeremiasz 9, 23, 24. Tam jest opisane to, że Bóg jest poznawalny. Czyli Bóg jest poznawalny. Charakterem Boga jest dać się poznać. On chce, żeby go poznać. Jak już go poznałeś, oddałeś mu swoje życie, to on dalej chce, żeby go poznał. Bo On jest nieskończony. Wiesz o to chodzi? A za tym nie możesz powiedzieć, poznałem do końca Boga. Wiecie co? W ogóle nigdy nie poznamy do końca Boga. Jest napisane, to jest ciekawa rzecz, że, myślemy, że poznamy tak jak jesteśmy poznani. To słowo oznacza, że gdzieś się kończymy nawet w naszej percepcji pojęcia. Czyli Poznamy Boga w najwyższy, w najwyższy, jakby, w największy sposób. Tak? Ale to też nie będzie do końca jeszcze. Czyli dalej nie pojmiemy, tak? Ale tak będziemy na na świecie. Dalej nie pojmiemy i nie musimy. Ty po prostu rozumiesz. Dla mnie wiemy, że to jest w ogóle szok. To jest szok. Jak ja sobie trochę kosmosie pomyślę o takich rzeczach, to jest dla mnie szok w ogóle, to coś się dzieje. Nie? A więc gdzieś się kończę, jakby, tak? Wielu naukowców gdzieś się kończyło i się nawróciło. Ale co? Bóg jest poznawalny. Jak ktoś do mnie mówi, ja tam nie mogę tego poznać, ja mówię, bzdury gad, ty się oszukamy. Bóg jest poznawalny. I to jest po pierwsza cecha charakteru Boga. Po drugie, w psa 145,18. psalm 145 mówi, że Bóg jest przystępny. Czyli nie ma żadnej blokady, aby tego Boga poznać. żadnej blokady. A więc wystarczy chcieć. Dlatego jak do mnie ktoś na przykład mówi Ja nie mogę! Ja mówię, pstury gadasz! Narodziłeś się z Bożego Ducha? Tak! A więc nie masz żadnej przeszkody. To czemu tak mam? Ja mówię, bo nie chcesz wiedzieć inaczej. Czemu, czemu sobie nie mogę poradzić grzech? Bo nie chcesz. Nie chcesz. Nie chcesz. Nie chcesz. Rozumiesz? Są ludzie, którzy mówią, ja, ja nie mogę, nie potrafię od Boga wziąć takiej mocy, żeby nie palić. Ja mówię, wiesz co się dzieje przez 10 lat po różnych więzieniach w Polsce. I widziałem taką, taki przyspieszony sposób na niepalenie. Przychodzili i nie mieli papierosów. Nie, nie mieli papierosów, nie o co chodzi. I na przestawali palić. Cudowne. Byli nerwowi przez pierwsze trzy tygodnie. Po pierwszych trzech tygodniach bez żadnego Boga, bez żadnej terapii, przestawali palić. Nie. Jak się czujesz świetnie? Palić nie mnie, no gdzieś mnie rzuciły wiesz jak on rzucił? Po prostu nie miał ślubów. Niesamowite. Wiecie jak szybko w więzieniu alkoholicy przestają pić? Ha! Ćpunyć, pać! Ha, ha. Bez terapii, bez niczego. Tam się nikt nie pyta! Alkoholika, gdzie białe myszki widzi. Jak walił pębę, pę, pę, to ścianę przychodzą, zakładają mu sweterek z płóstymi rękawami, wrzucają mu takiej ceny, że trwa cienko, dwa dźwięki kochąd na cena. drzwi i materacami jest wszystko wybite. Wiesz o to chodzi? I tam siedzi dwa dni, człowiek trzy dni. Taki ten Po wyciągają go, zdejmują mu cweterek. Znaczy, mówią, w porządku, w porządku, kije nie piję. Widzisz, kije. się, nie widzę. I koniec, człowieku. Nie ma tylebium, klemens, nie ma tak dziwne. Bardzo dziwne historie są, ale ludzie mówią, nie mogę, nie chcesz, nie chcesz, nie mów mi, że nie możesz, nie chcesz, mówię to z perspektywy osoby, która w ten sposób doświadczała i doświadcza swojej wolności. Bóg jest poznawany i Bóg jest przystępny i to jest charakter Boga. Po trzecie, psalm 147,5. I również 121, 1-2 Bóg jest twórczy I charakter Boga to jest tworzenie Bóg jest twórczy Dlatego też Mam ogromną, ogromny ból W swojej duszy Jeżeli chrześcijanie nie rozwijają się Ja mam ból Jak się kościoły nie rozwijają Jak się służby nie rozwijają Jak się nie rozwijają jednostki Ja mam ból bo Bóg jest twórczy. My nie jesteśmy powołani na ekserokopiarki. My jesteśmy powołani do tego, aby tworzyć. Rozumiesz? Tworzyć. Tworzyć nowe rzeczy. Nowe rzeczy. Dlaczego masz powielać schemat? Czemu masz schemat powielać? Dlaczego masz to robić? Czemu? Bo jak założyliśmy pierwszy Kościół, słuchajcie, jak było uwielbienie. Patrzę, w pewnym momencie wiecie, co się stało? Wszyscy wylecieli na dwór. Zostały nie tylko ci, którzy po mnie. Ci to śpiewali i grali. Reszta wyleciała i latali To ciebie taki korowodem po dworzu w ogóle. Zaledzę, się trzymali mężczyźni, kobiety, dzieci, człowieku latali po dworzu, korowodem, takim było w stanie. Dobre. Ale to jest normalne. A to jest bardzo normalne. To jest bardzo normalne. Nie wiem, czy widzieliście takiej usługę kiedyś Keneta Hegena? Modną się, modną, modną, uwielbiają Boga, uwielbiają Boga. Przednajmniej gdzie taki stoi człowiek skacze. Tak, skacze, skacze, skacze, skacze. Prędzie się. Patrzy co robi. Nie wierzyłem płasmło, że cię. Pięknie. Przeleciał przez taki odcinek, skoczył na kazajnicę, poślizną się na pipnik i wpadł w kwiaty. I tak został. Wyciągam Ludzie to. dalej do Boga, podeszli ochroniarze. Chwili dostawą. I poszli. Rozumiesz? Bo jest twórczy. Bóg jest twórczy. Ludzie mówią, ja nie mogę iść do innej pracy. Mówię, kłamie ja mam 8 lat szkoły podstawowej. Ostatnia moja praca, w której pracowałem, to był jedyny, który ma podstawowe wykształcenie. Tam mieli ludzie wyższe wykształcenie, tam byli handlowcy. Rozumiesz? Ale ja robiłem to co oni. Co ciekawe najlepiej? Dlaczego? Bo Bóg jest twórczy. Ktoś mówi, ja nie umiem zarobić takich pieniędzy. Ja mówię, to jest nieprawda. Bóg jest twórczy. Charakter Boga, Bóg jest twórczy. A więc Bóg nie jest stagnacją. Rozumiecie? Bóg nie jest stagnacyjny. I ludzie mówią, na przykład są tacy, takie, tacy, tacy ludzie, oni nie uzewnętrzniają e, e, swojej pasji dla Boga podczas uwielbienia. Na przykład stoją, mówią tak się wewnętrznie cieszą. Nie, nie można się wewnętrznie cieszyć. Nie ma takiego czegoś jak wewnętrzna radość. Radość wewnętrzna to jest. Nie, co to jest. To jest jakiś chorobliwy stan euforyczny. Można wybuchnąć w tym. Radość musisz uzewnętrznić. Jak rozumiem, musisz to uzewnętrznić. Nie ma opcji, tego nie, żebyś tego nie uzewnętrznił. Bo inaczej ty się hamujesz. A zatem, jeżeli się hamujesz, to przeczysz temu, że Bóg jest twórczy. Nie tworzysz. Nie tworzysz. Nie tworzysz. Nie tworzysz. Rozumiecie? Pamiętajcie, religia będzie chciała, żeby wszystko funkcjonowało w pewnym porządku, bo ludzie się boją tworzenia. A ja mówię do ludzi.